Już od kilku dni największy mróz do minus 12 stopni utrzymuje się w północno-wschodniej Rosji. Niewiele lepiej na północnych krańcach Skandynawii, ale już w jej części południowej cieplej niż w Europie Środkowej i Zachodniej. Najwyższą temperaturę, 21 stopni, pokażą jutro termometry na Sycylii. W Polsce w nocy wszędzie zimna, od wszędzie zimna, od dwóch wszędzie zimna, od dwóch wszędzie zimna, od dwóch wszędzie zimna, od